B, B, B, 108. Batman Halloween to trzy pierwsze wspólne wystąpienia duetu Jeff Leap i Tim Trzy, chociaż w polskim wydaniu zobaczyliśmy tylko dwa z nich. Witam serdecznie w ten Halloweenowy poranek. I już drugi raz mam przyjemność zaczynać kombinat tym zdaniem. I dzisiaj dla odmiany nie będzie o tanich horrorach klasy Z, a o Batmanie. A dokładniej o komiksie, który Godaj omawiał już kilka lat temu w podcaście B180. Ja nie posiadam tego pierwszego okrojonego polskiego wydania z TM Semik, no i przyznaję się, że nigdy wcześniej nie czytałem tego komiksu. Kupiłem go w nowej, ekskluzywnej edycji Egmontu, która no, w wielu miejscach, również tutaj, jest nagminnie krytykowana. E, no nie powiem, e, szczęśliwy nie byłem, jak opróżniałem swój portfel, ale też akurat ja jestem bardziej skłonny wydać kilka złotych więcej na lepsze wydanie. I tak wiem, że pewnie za pół tej ceny znajdę amerykańskie wydanie, ale ponownie, wolę wydać trochę więcej i czytać po polsku. Zresztą polityka wydawnicza Egmontu to jest temat na inną dyskusję. Chociaż jak widać im się to najwyraźniej opłaca. Batmany w ostatnich czasach no, rozchodzą się jak świeże bułeczki. Dzisiaj w kombinacie powiem dwa zdania o komiksie Batman, nawiedzony rycerz, który miał premierę w lipcu tego roku. Ten komiks wyszedł równolegle z dwoma innymi. Powrót Mrocznego Rycerza i Najlepsze Opowieści. Ale przez chyba, o ile dobrze pamiętam, pierwsze dwa tygodnie wyłączność na ten tytuł miał Empik. No i w dzień premiery, ten prawdziwy dzień premiery, dwa tygodnie później, komiks zniknął ze sklepów internetowych. Od razu, w ten dzień. Ale ponownie to nie jest temat na dzisiejszą audycję. Dla tych, którzy komiksu jak dotąd nie czytali, a mój przykład pokazuje, że są i tacy. Nawiedzony rycerz to zbiór trzech historyjek, których akcja rozgrywa się w Halloween. Pierwsze polskie wydanie tego komiksu z TM -Semic miało właśnie tytuł Batman Halloween. No i trzeba przyznać, że umieszczenie opowieści w tym okresie to jest kapitalne zagranie. Po pierwsze, klimat tego święta, teatralność, yy, mroczne kostiumy, twarze ukryte za maskami. no Wszystko to doskonale pasuje do przygód Batmana, ale też jego przeciwników. A po drugie, samo święto zmarłych. To jest okres skłaniający do refleksji. Okres skłaniający do wspominania bliskich, którzy odeszli. No i to jest nic innego jak życie Bruce i Batmana. Ta postać jest po prostu stworzona po to, żeby umieścić ją w tym okresie czasu. Pierwsza opowieść, strachy, to segment, którego pozbawione było wcześniejsze polskie wydanie, a jednocześnie jest to najdłuższa historia ze zbioru. Strachy składają się z trzech rozdziałów. Batman ściga stracha na wróble, jednocześnie odkrywając swoje lęki, obnażając słabości, odkrywając swoje ludzkie oblicze. A w międzyczasie godząc się na taki los, rezygnując m.in. Z, z normalnego życia u boku kobiety. Druga opowieść pod tytułem Szaleństwo to potyczka Batmana z szalonym kapelusznikiem. Przeplatana ze wspomnieniami wieczoru, no oczywiście w którym zginęli rodzice Brusa, a dokładniej wydarzeń poprzedzających tę tragedię. Ten segment komiksowy inspirowany jest Alicją w Krajnie Czarów i w głównej historii podążamy śladami szaleństwa kapelusznika, a w retrospekcjach obserwujemy pierwszy kontakt głównego bohatera, małego Brusa, z książką. I to jaki wpływ miały na niego opowieści matki, począwszy choćby od wyboru filmów Realnego Wieczoru. Równolegle śledzimy wątek Jima Gordona i Barbary oraz wydarzeń, które w pewnym sensie wpływają na dalszy rozwój i przemianę tej postaci. Trzeci, najkrótszy rozdział ma tytuł Duchy i jest wzorowany na opowieści wigilijnej, choć oczywiście umieszczonej w innym przedziale czasowym. W noc poprzedzającą Halloween Batman wycieńczony pościgiem za pingwinem zasypia, po czym pojawia się przed nim Duch Ojca, który zapowiada wizytę trzech kolejnych duchów. Są to odpowiednio trujący bluszcz, Joker i Batman Kostucha, a każdy z nich pokazuje inny fragment z życia brusa, i to jak wiele wyrzeczeń dokonał ten bohater, aby zrealizować swoją misję pomszczenia rodziców i uratowania Gotham. Nawiedzony rycerz jest początkiem duetu Jeff Lepp i Tim Sale i jak dla mnie jest to bardzo dobry początek ciekawej współpracy. Okej, okay, znajduje się tutaj trochę mniej udanych rysunków, kilka słabszych wątków, kilka dość płaskich i banalnych rozwiązań akcji, ale ogólnie jest to bardzo dobry komiks. A cała otoczka i klimat no, są wręcz niesamowite, choć w przypadku warstwy wizualnej często jest to zasługa kolorów nałożonych przez Grega Wrighta. Wszystkie trzy historie są momentami nostalgiczne, czasem groteskowe, bardzo często ociekające szaleństwem, efektowne, ale też pokazujące to smutne oblicze obrońcy Gotham. Ciężko mi powiedzieć, który segment jest tutaj najlepszy. Pod względem graficznym chyba będzie to ostatni, choć fabularnie on akurat idzie w raczej słabym, dość banalnym kierunku. W warstwie scenariuszowej zdecydowanie najlepszy jest środkowy segment. Czyli wychodzi na to, że to co dla mnie najlepsze znalazło się w pierwszym polskim wydaniu, którego cena wynosiła wtedy niespełne 10% obecnej, no ale nie znaczy to, że pierwsza najdłuższa opowieść jest słaba. Po prostu najmniej mi przypadła do gustu. Oczywiście żadna z historii nie jest jakoś specjalnie szalenie skomplikowana, nie jest idealna pod względem scenariusza ani rysunków, ale jest to komiks dobry, ciekawy i na pewno jak najbardziej godny polecenia, szczególnie w taki dzień jak dzisiaj. I to by było wszystko, jeśli chodzi o mój maraton Halloweenowy, a przynajmniej wszystko w przypadku kombinatu. Nawiedzonego rycerza polecam zabrać sobie dzisiaj do pracy i umilić ten dzień, Wiem co mówię, ja zrobiłem to wczoraj, natomiast na wieczór oczywiście wypada przygotować sobie jakiś mały zestaw horrorów. Nie jest to jednak koniec mojego podcastowego maratonu z okazji Halloween. I dzisiaj, no to naprawdę strach otworzyć lodówkę, bo może się w niej kryć mando. W godzinach wieczornych najpierw powinniście usłyszeć mnie na łamach karpiewego podcastu, Potem będę gościem audycji skóry w radiu na fali, a na koniec, cztery po północy zajrzyjcie do Radia SK. Włączając to kombinat, który no, macie już prawie za sobą, czeka was dzisiaj poczwórna dawka mando w słuchawkach. <śmiech> Zapowiada się nie lada koszmar. Do usłyszenia, kochani. Can you take me home?